Raz. Dobry Raz wieczór. Pracujesz. Jesteśmy na antenie najprawdopodobniej. Zapraszamy Podobniej. na Proszę przegląd polskich znać, podcastów. E, znak sygnał. Ja, ja Zagłuszam. Przepraszam, intro zagłuszam. Słuchacie podcastu podcastofon.pl I już wiesz, co słychać w polskich podcastach. Słuchajcie i komentujcie www.podcastofon.pl Zapraszamy do słuchania i do komentowania www.podcastofon.pl nie ma problemu. Uitam Witamy problemu. w podcastofonie. Najprawdopodobniej nas słychać. Ja tutaj staram się wejść na czat i sprawdzić. Hmm. Sprawdzaj, sprawdzaj. To może Jacku zacznę, bo dzisiaj mówią dla Was Jacek Kutmistrz. I Mi? Maciek Minimal 2. Tak, nadajemy w warunkach polowych, choć z miasta Wojewódzkiego, z miasta Wrocławia, miasta spotkań. Zapraszamy na opóźniony i szybki podcastofon numer 28, tak? A nie 6. Nie, 28. 28 i zaczynamy. Ostatni podcastofon został skończony, Nadajemy ze studia na Biskupinie na Wielkiej Wyspie poprzedni podcast został skończony na cieniach przyszłości. Odcinku o tym, dlaczego Bóg zezwolił na śmierć kogoś tam. Wiecie konkretnie, a my kontynuujemy. tylko. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy nie jest przypadkiem w ten sposób, że ponieważ para, którą niedługo będziemy znowu odbierać z, z dworca, znowu, nie znowu, przepraszam, którą za chwilkę będziemy odbierać z dworca, Troszeczkę się przejęła i pospieszyła się i omówiła ten podcast, a w tygodniu chyba wpadły jakieś podcasty. Czy ja się mylę? A tego nie wiem. Ja słuchałem Jacku wszystkich podcastów po tym podcaście, Także jeżeli jakieś wpadły, no to niestety to trudno się ja ich tak. nie słyszałem. Ok, dobra w porządku. No to zaczynamy. Pierwszym podcastem po wśniach przyszłości jest podcast. Ojej, no właśnie zagięłeś mnie, bo ja dopiero otworzyłem katalog, on jest tak Super. strasznie na szybko nagrywany ten podcast top, on partyzancko, no spóźnił mi się autobus. No. Super. I co, niewakacyjne rozmowy o wolności, nie rozkręć biznes, yy, to co będzie? Będzie Dzikie Miasto. Dzikie Miasto numer 21, czyli 18 wieczne Barłożenie u Bożogrobowców. Tak. Mnie się wydaje, że to już jest chyba druga część, bo w zeszłym roku Andrzej nas, nas też raczył bardzo, fajną, e, bardzo fajnym reportażem, bardzo fajną opowieścią o tym, kogo spotkał, z kim rozmawiał, na taki, teraz jest bardzo modne to w Polsce, odtwarzaniu, e, odtwarzaniu historycznym e, czasów dawnych, czyli na przykład e, XIII wieku, XIV wieku, między innymi możemy się dowiedzieć, że... Jest to bardzo ważne dla tych ludzi, czy ktoś ma strój XIII-wieczny, czy XIV-wieczny, ponieważ Andrzej tam zwracając na coś uwagę i coś mówiąc, to ten pan mu powiedział, jeden z tych Bożych Robosów, powiedział, nie proszę pana, bo to już nie jest XIII wieki, jeżeli takie coś mielibyśmy założyć. Okej, okay, lecimy dalej. A kolejnym podcastem jest również Andrzej Famielec, Net. to jest opowieść, Krótka, baje, krótka opowieść pod tytułem Filuś, Miluś i Kizia. Dobre, no no dzieci, prawda? Autorstwa Marii. Ma, a, mruczy, opisał Bruczysław Pazurek. Tak jest w tytule. A, bo, czyli to nie była Marii. No. no nie, nie wiem. Dobrze, lecimy dalej. No, a następny jest co? Piwie 96. To jest piwo, y, piwo z Islandii. Mm, no właśnie. I tym razem Bartek opowiada, mówi nam, opowiada nam o ten piwie Mateusz Baniszewicz, Mateusz przepraszam opowiada nam o piwie który dostał, które przyszło do niego przywiedzione, bo zostało przez e, tam e, firmę e, kurierską aż z Ars Islandii a to jest Stout, piwo typu Stout i nazywa się GEDINGER nie wiem, czy dobrze to wymówiłem obarzyłeś się, Mateu, ten, ma, Mateusz jak on ma na imię? Mateusz Pańczewicz nie odważył się powtórzyć tej nazwy. Piwo opływa w jego superlatywy, czyli możemy być pewni, że piwo jest bardzo dobre. Dużo punktów. Wow. Życzę powodzenia wszystkim, którym się uda to piwo zdobyć. Jeżeli na chwilę wypadliśmy, to przepraszamy najmocniej, ale nie wiem dlaczego. Ja tutaj w ogóle jestem od 10 minut w tym miejscu, więc nie miałem czasu naprawdę ustawić czegokolwiek sensownie. Um, ok, połączę do tego Nie, nie trzeba, myślę, że... O, Przesuję prawidłowy. No, dobra, lecimy dalej. To co? Zakamarki? Nie, jakie Zakamarki Marki? Zakamarki Marki to jest książka autorstwa jednego z autorów podcastu Mała Wielka Firma. Natomiast 7 lipca mieliśmy rozkręcić biznes dzięki rekomendacjom. No i tutaj właśnie Paweł Tkaczek i Marek Jankowski z podcastu Mała Wielka Firma. Notabene, którzy są też z Wrocławia. <śmiech> Rozmawiają o tym, jak zamienić fanów marki w ambasadorów marki. To się przydaje też w podcastach, także no, warto posłuchać, polecamy. Jutro będziemy ambasadorami podcastofonów w Radiu Wrocław. A teraz mamy zaskoczenie, bo jest to prosty podcast, e, o dziwo nagrany dobrze. Aż Uje. się z dziwi, no, Jest nagrany przyjemnie z nas, się posłuchało. Ale w dalszym I ciągu się... nie ma RSS, a prawda? Nie, RSS jest... E, znaczy RSS jest, aczkolwiek nie zawierałem tego e, No i dzisiaj e, Wojtek... Rozmawiał z gośćmi. Był, ro, była Sara i Robert, którzy rozmawiali o tym, czy w Polsce panuje wolność. No i oczywiście była papuga. No, a nie, a nie słowik? Nie, papuga. Okej. Okay. Um, tutaj widzę jakieś sygnały z czata. Ściśnij podkład albo paszczą głośniej. Dobrze, już kogucie, przepraszam. Nie, Mówię, niestety nie mam odsłuchu, więc nie jestem w stanie... Nie jestem w stanie tutaj reagować na bieżąco. Czy teraz jest dobrze? To jest w ogóle bardzo ekspresowy podcast, bo już nas tutaj nie powinno być. No, a mamy jeszcze jedną stronę w katalogu do omówienia. Okay. To teraz lecimy z czym? Lecimy z Kaścik 02. Tak dla odmiany tragicznie nagrany podcast. Straszne różnice poziomu głośności. Tragicznie mm -hmm. się tego słuchało. A... Ale w treść była fajna. Mnie się podobała treść, wiesz? No, jak już ktoś przebrnie, wy, wy, wytrwa te skoki w jakości, to, to rzeczywiście nie będzie zawiedziony. Tak, jest fajnie, tutaj wprowadza takie, wiesz, zapytanie, naprowadza nas, próbuje, żebyśmy sami odgadnęli, w jakim miejscu się znalazł, do jakiegoś miejsca wybrał. Tylko jedno jest, jedno mam pytanie, jak on liczy, bo on wszystko podaje z jak ja on to przelicza, bo na przykład ja ostatnio, przez wczoraj byłem w tym, w kantorze i było tak, że fund jeżeli sprzedajesz, kosztuje 5,15 natomiast jeżeli go kupujesz, to 5,45 Więc to duża różnica jest. czego jestem, jak on podaje te ceny, czy on poduje, podaje ceny w zakupie danej waluty, euro tutaj konkretnie, czy, <śmiech> <śmiech> czy cenę sprzedażną, to tylko tyle. A generalnie bardzo fajny trawerkaści. Ech, już, no i to co, to dalej. podcast który omijamy, aczkolwiek nagrany przez Huberta i Karoliny, na który, w których właśnie już powinniśmy zmierzać. Mm -hmm. I lecimy teraz. Właśnie jestem tutaj, miło mi Pana poznać, Pana autora podcastu. a szanowanie. Anusz Witelec, jedno, jednego z dwóch połowy, połowy podcastu na bogato. Czyli co? Chłodnik schabowy i jeszcze egzotyczna pomidorowa z ciecierzycą i ananasem? Tak, dlatego właśnie dlatego, że tutaj było tak, ponieważ ja nadaję z Anglii, natomiast mój współprowadzący nadaje z Rzeszowa i Polska nawiedziły ogromne fale upałów, dlatego on pomyślał, że warto dać coś takiego jak właśnie chłodnik, natomiast u nas od kwietnia pada deszcz z przerwami na zakupy i kościół. <śmiech> więc ja <śmiech> chciałem się pożywić czymś bardziej, bardziej pożywnym w postaci właśnie takiego schabowego, bo którego robiłem właśnie pierwszy raz i się tym chwaliłem. To jest świecka tradycja, tak? Że pada tylko z przerwami na taką No tak, nie, no w sumie wiesz, od kwietnia to już tych dni się nazbierało, ale w zasadzie były tylko, chyba były tylko dwa weekendy. Kłonecznie. Przepraszam, Oj. mój telefon się zaczyna restartować, coś się stało, nie tak? No to co możecie? Preskoczymy do wieści, Proszę bardzo, Jur Wolandu, A to jest to audycja tydzień w sieci podcast. Martin nie hmm. nie, nie, nie, nie Martin. Martin. Nie, I nie, -est. I nie -est. właśnie nie Martin, -est. I, nie, -est. Właśnie, nie Martin -est. i nie ten i nie Toma. Agienski. Ale to jest Grzegorz. SS to się Tak jest, witamy serdecznie. Czyli pierwszy, pierwszy podcast newsowy w kontestacji który miał wzloty i upadki, ale teraz działa znowu, odrodził się i no jak to, tutaj troszkę były zarzuty w zeszłym tygodniu również, teraz mogę je powtórzyć, że no, niestety troszkę monotonnie i nudno było przedstawione. Tak. W przeciwieństwie tak. do dziwnych informacji z 1.07, y, to jest lipiec, tak, 1 tak. lipca, tak. Y, z którymi chyba w zeszłym tygodniu były jakieś problemy z odsłuchaniem, aczkolwiek ja teraz je bez problemu odsłuchałem, i to prowadzi Iwelios, znaczy czyta Iwelios, natomiast opracowuje wiadomości Maurycy Havarek, Havranek, przepraszam. No i rzeczywiście ciekawe były te informacje, tylko w takiej krótkiej formie zebrane, taki spocik, mm -hmm, bardzo mm -hmm. fajne. Tak, tak, mi się też podobało to to co? Radio Kogut Domowy to jest już yy, ojej, 9 lipca to my mamy, 8, 8 lipca były wieści z Birwolandu, a 9 lipca to jest Radio Kogut Domowy, odcinek 31 riksze z baniek mydlanych. Ja się teraz tak zapytam, dlaczego nie pedałujesz? Dlaczego nie pedałujesz? No, nie pedałujesz? no tak, Takie pytanie zadał, yy, zadał, yy, zadał jeden z synów Andrzeja yy, <śmiech> yy, kiedy to jechali z górki podobno. No... Tutaj Andrzej opowiada o tym, jak temu mu pogoda krzyżuje plany. Między innymi. Yy, Za dużo słońca? Ciężby. No deszcz akurat. Yy, dlaczego go nie było tak długo też mówił. Yy. No i ogólnie odcinek jest krótki w porównaniu do, do Barłożenia, także polecam. To co, kolejnym tak, odcinkiem tak, będzie co? W wannie z Neptunem. No właśnie i tutaj, w, jeżeli mogliśmy się tam ewentualnie, był bardzo fajny odcinek ten o akcji, żeby Natura na wsadzić do wanny. O tyle tym razem ja niestety po czwartym, ponieważ nie toleruję przekleństw w podcaście, więc po czwartym przekleństwie już wyłączyłem to i dalej tego nie słuchałem. Panowie mają gościa, omawiają sprawę filmów, takie tutaj komiksowo filmowo jest troszeczkę. Ale tak jak mówię, i coś spożywają, i się czymś zachwycają, ale ja dalej tego podcastu nie słucham. No to ja słuchałem y, do końca w wannie z Neptunem, no i tutaj przedstawiają nam historię powstania nazwy, między innymi jajko na twardo. O tak, tak, mm. tak do tego momentu dotarłem. Tak. No zmyślona to bardzo historia, aczkolwiek no jeżeli ktoś lubi, no ja przyznaję, że uśmiechnąłem się w pewnym momencie, ale tylko takie, taki mały grymasik. Nie, nie, jest to, nie jest to bezkitu, które w szczytowej formie potrafiło wywoływać salwy śmiechu i ludzie się patrzyli na mnie jak na kretyna w pociągu. Ale może, wiesz co, może rzeczywiście tutaj w tym wariacie jest metoda i może rzeczywiście opowiadanie takich różnych zmyślonych historii, które będą miały ręce i nogi, to wprowadzą nas w dobry nastrój. Także życzymy Panu powodzenia i czekamy na kolejny odcinek. Czy Neptun powinien być w wannie? A nie, to z poprzedniego tygodnia. Tak, tak, tak, to co? Teflopodcast tak, tak, tak. w Radiu N. Telewizja cyfrowa. No jak, jak w Radiu N to długa audycja mhm. i tutaj panowie rozmawiają o telewizji cyfrowej, o jej dostępności dla osób niewidomych yy, i słabowidzących. Bo, bo był, był, był tam również yy, człowiek osoba była tam słabowidząca. Mhm. Yy, dlaczego? Po co w ogóle niewidomym telewizja? I no, Ogólnie polecam. No, ja się zdziwiłem, jak zobaczyłem taki tytuł odcinka, aczkolwiek nie zawiodłem się. Tylko Podcast trzyma poziom. Mhm, to fajnie. No chyba generalnie, żeby słuchać. Mhm. Znaczy no też cyfrowa telewizja niesie za sobą y, napisy w formie cyfrowej, które o. niech odpowiednie oprogramowanie może czytać. Super. Y, sprostowanie do dzisiejszej audycji tajemniczy gość to nie jest podcast. Następnie. To jest tylko wpis. 10 lipca. Dem jest głupi. Mas, masa, nie masa, Radio z rzęda przez EN. Tutaj Martin sobie był w Krakowie, był w Krakowie i rozmawiał z, e, przepraszam, a, no jak on się nazywa, Dębski, z panem Dębskim. Ale wiesz co, ja się ucieszyłem, jak, się, jak usłyszałem, że pan Dębski potrafił, jak to się mówi, po młodzieżowemu wkręcić w na czyli go opowiedział mu jakiś kid on w tą za chwileczkę się skapował, i mówi. nie, no przecież mnie wkręcasz, przecież to niemożliwe. No, także, no i tytuł odcinka też jest przewrotny. Sami tak. tutaj troszkę zdradzę, że się umówili na ten tytuł. Mhm. A teraz mamy podcast po angielsku, For No Reason, episode 16 Like a Dead Toad. Czyli co, jak jak nieżywa ropucha, jak z tak, ropucha. Tak, coś w tym stylu, czyli osiągnięcia i wybryki małej małpki Fikimiki, chciałby się powiedzieć, nie, naszego speca od różnych wydawania, różnych Efektów dźwięków, tak paszczo paszczowo-gitarowych. <grym> czyli unfa. Tak jest, tak jest. A czyli jak unfa, unfa to oczywiście Linux, LMMS, Ardour i cała reszta oprogramowania do tworzenia, i ogólnie kreatywny. I jest to pierwszy odcinek po angielsku, ponieważ Unfa chciał się pochwalić swoją twórczością przed gronem agnojęzycznej yy, um, no, yy, słuchaczy. słuchaczy tak, tak, czyli większością świata. Tak. I teraz właśnie mamy nagranie. Audycja z Samuelem Pranarjaninem Joginem. To jest z 10 lipca. To jest oczywiście spektrum rozwoju, w którym czarodziejki słowa Ania i Ewelina, Ewelina. Y, rozmawiały w tym właśnie odcinku, tak jak już mówiłem, z Samuelem, który, pozwólcie, że nie będę powtarzał, kim, kim jest. No Zapraszamy i, do odsłuchania. Tak, no i oczywiście zapraszały na nieoficjalny spot, który tak. się odbędzie 21. i oczywiście na swoje warsztaty, o których możecie przeczytać na stronie Radia Na Fali. Tak. To co? Summary is here, selekcja by misiek F, której niestety nie przesłuchałem, bo tu nie ma mp3. Tu jest cały set różnych mp3, którego się tak, nie da pobrać. Tak, Można go tylko tak, przez stronę słuchać. Tak, tak, tak. No Właśnie się właśnie zastanawiam się, czy tutaj Robert nie będzie interweniował, bo jest dużo filmików, czy różnych takich tych skrótów, a nie ma samego tego sensu stricte mp3 pliku. No, i 11, 11 lipca tym, tym podcastem zaczęliśmy. I teraz jest Jak żyć? Żyć jak, jak żyć przez RZ, czyli odbyt bez YouTube. To jest lewatywa umysłu, czy mózgu? Lewatywa mózgu. mózgu. Martin Lechowicza, który narzeka na YouTube, a przede wszystkim narzeka na pewnego pana, który, przez którego. który jest trollem, tak. Czyli... Tak, zablokował mu. Po czym w czasie, w trakcie audycji mu to odblokowali. I dyskusja na temat czy YouTube ma prawo blokować, czy, ma, czy nie ma prawo blokować, czy co może robić, a czego nie może robić. E, nadgryzieni 12 lipca, które wskoczyło jakoś nie wiem czemu jeszcze jak rano patrzyłem, to tego nie było. E, bo to u nich tak późno zbiera, audycja jest w czwartku. Android jest w wersji pre-alpha, tylko tyle mogę powiedzieć. O tym podcaście niestety. A ja mogę powiedzieć dodatkowo jeszcze, że panowie opowiadają o tym. Mają ofertę dla kogoś, kto się wybiera do Chorwacji, ponieważ zostały im dwie karty SIM z jakimś tam wkładem i czymś tam przeinstalowanym. I w, mają w taką fajną wstawkę, co mi się podoba właśnie. Wojtek Pietrusiewicz opowiada na samym początku o tym, czy jak m, zastanawia się, co myśli kobieta, która jest głupia, czyli nie potrafi prawidłowo zaparkować samochodu. No i kompanowie, a generalnie rozmodzą się na temat produktów, m.in. Apple. Okej, okay, czyli co? Teraz mamy ostatnie dwa podcasty takie omówione planowo w tygodniu, czyli Nukas 12, Wybuchające Beczki, w którym to oczywiście Kuba Krzemiński. Tak swoją drogą, wszystkiego najlepszego Kuba. Happy birthday, blablabla, niestety musimy się spieszyć. Yy, I on, kolejny odcinek słuchowiska. Tak. Tak. w którym możemy między innymi usłyszeć tajemniczego gościa, komunikat z daleka, kogo odstrzeliwać, a kogo nie odstrzeliwać. Dokładnie. Jak i, I czy to ptak, czy samolot. Także zapraszamy do wysłuchania. Gratuluję i wreszcie zrozumiałem ten odcinek. Albo mi się wydaje, że go zrozumiałem. I ostatni w katalogu jest Radio Stephen King, odcinek 69. Uciekinier, w którym to oczywiście mando, Opowiada o serialu Uciekinier. Jakie są związki Arnolda Schwarzeneggera i Czarnego Murzyna Rasizm? Tak, i Stevena King... Kinga. i dodatkowo. Pana Bachmana, tak? Tak, który mówił o. Generalnie, to jest, taką... to jest znak czasu, ponieważ to jest stary film jeszcze z poprzedniego wieku. A sprawa polega na tym, że oni nie dawali w ogóle w czołówce tego filmu... Nazwiska. Że... Tak, Edenaki. tak jest. Ja. Bo mówią, że przez to nazwisko to wcale nie zdobędzie popularności ten film. To był wyjątek, jeżeli chodzi o takie filmy. To co? Przechodzimy do topów miesiąca, które ja muszę niestety otworzyć. Proszę Cię To Ty A, jesteś specjalistą czy, czy tego. Typ, czy jakiś typ tygodnia, Jacku, masz? Bo ja bym miał... Typ tygodnia, mianowicie co? Ja bym ja dam Travel Kaścikowi za krótki, yy, krótką, zwięzłą opowieść, która mi się spodobała, przypada mi do gustu. Aha. A ja bym dał typ tygodnia, ojej, typ tygodnia, Travel Kaścik. Ja bym dał dziwnym informacjom. A trzeci typ tygodnia, jeżeli się zgodzisz, dałbym tyflopodcastowi. Tak, proszę bardzo. M. Tak, proszę bardzo. Także trzy typy tygodnia, to jest Travel Kaścik, dziwne informacje, i Tyflo Podcast Radio N i wyróżnię jeszcze, już nie na pudle, ale wyróżnię jeszcze Stevena Kinga, czyli Radio S SK, K, za fajny odcinek, taki opowiadający o, o czasach właśnie takich, lat 80. może dlatego tak jakoś cieplej na niego spojrzałem w uszach. No dobrze, a teraz chciałbym Panu pogratulować, ponieważ no Jajecznica... Jajka na miękko i rosół inaczej znalazły się na pierwszym Lech. topie miesiąca czerwca. Dziękuję serdecznie. Następnym topem jest Viva la Vita, czyli o piwie. O, gratulujemy Mateuszowi. Następnym, tutaj drugi raz się załapało, ale to pominiemy, Krwawe Spaghetti, czyli znów Anusz Widelec. Mhm. Kolejnym jest For No Reason, epizod 15, zestaw cash. Następnie Magiczne Lata, to jest podcast Karpę później... Karpiowy, tak. Tak, karpiowy oczywiście. Ten ze Stephenem Kingiem, czyli Masa Kultury i ostatnie dwa, ostatnie dwa podcasty, to jest Najszczęśliwsi na świecie, to jest podcast z kontestacji. Ale nie wiem jak. Ale to... kto jest najszczęśliwszy na już, świecie? Już to otwieram. I ostatnim jest Mądry Polak po szkodzie. I to jest podcast sportowy. Subiektywny podcast sportowy. Mm, gratuluję Panowie, Ja lubię wasz podcastik. E, zatem opowieści pastora przedsiębiorcy na na świecie. Odcinek z czerwca. No i tym oto pięknym sposobem. Najprawdopodobniej skończyliśmy ten podcast, tofon. Prawda? Tak. I. i co? I żegnamy się. Mówili do Was. Jacek, kuchmistrz. i Maciek, minimal dwa. I mean, kids, Magellan's a lot cooler than Justin Bieber. He's circumnavigated with one ship the entire planet! No, to oni rozkładowo z 6 minut powinni być na dwa. I gdy wskazówki I na zegarze więzi... złączą się w parze nie, nie, nie, nie, i obie nie będą cało. ku górze, małe i duże, nie, gdy piątek z sobotą się w uścisku splotą, XX, to, to, to wiedz, że coś się dzieje. Teoria host. No to już nie zdążyłem. Wiedz, że coś się dzieje. Bo za minutę, czy już nie zdążyłem. No, jest 45.